Was wszystkich bardzo serdecznie w 21. tygodniu 2011 roku, czyli podcastową stacja kontroli podcastów, podcast o podcastach, a dzisiaj jest nas tutaj cała gromada w wojewódzkiej bazie okrętów podwodnych Paweł Prokopowicz, czyli Pepe, w Łukasz Mocek, czyli Papa, czyli ja, a głównym dowodzącym, prowadzącym naszym ekspertem podcastowym dzisiejszym będzie Jacek Kuchmistrz. Holondo Witam Iluminaci. serdecznie. Iluminaci. Tak, podcast. Tak. Cześć. 1966. Iluminaci. Zgadałem się w nieskończoność. Iluminaci w jednym głosie, bo reszta ma wszystko w nosie. My będziemy dzisiaj pomocnikami Jacka, przeszkadzajkami. Będziemy go uzupełniać i tworzyć tło, a Jacek będzie mistrzem ceremonii pomocnicy świętego Mikołaja. Na początek poproszę Ciebie, Papa, żebyś co przybyło w tym tygodniu. Tak. I w zeszłym. W stronę podcastofonu, zaglądam do archiwum, zaglądam do kalendarza. Maszyna losująca jest pusta. Bęben maszyny zostaje zwolniony. I zaglądam do kalendarza. Ostatnio z katalogu polskich podcastów zostały usunięte takie podcasty jak Neopogo, Tabaczany. Strony, które nie istnieją już od ponad miesiąca, więc podcast też jak gdyby nie istnieje. Usunięto również zgromadzisko. RSS nie działa od około 70 dni. Zaglądamy, co jeszcze Robert usunął bardzo świeżo. Od ponad roku nie nadaje podcast Glossa i od ponad roku nie nadaje podcast Made in Island, czyli projekt Przemka. No ale Przemek udziela się podcastowo. Na kilka usuniętych podcastów, niestety tylko jeden dodany, a w zasadzie powrót podcastu, zbieg okoliczności, czyli Kasper, Chopin i Agnieszka opowiadają. Posłuchajcie sami o czym. W każdym razie podcast wrócił do katalogu. Z czego się bardzo cieszę, ale to później. O tem potem. Okay. No dobrze, od czego zaczynamy? Dziękuję serdecznie. No od czego zaczniemy? Zaczniemy, słuchajcie, to jest akurat tak fajnie się składa, że ten podcast taki ulubiony przez większe grono podcasterów, czyli podcast o piwie, ukazuje się w piątki i bardzo często się zdarza, że od tego podcastu się zaczyna lub na tym podcastie się kończy. My mamy tą przyjemność, że od tego podcastu zaczniemy. Jeżeli minęła już 13, to możecie legalnie posłuchać podcastu o piwie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 Ja też czasami mam tą przyjemność, że kończę na piwie. Okej. Okay. zaczyna mi kończę na piwie. No i w tym odcinku nasz ekspert piwowy rozprawia się z piwem kasztelan. No, bardzo dobrze, bardzo fajnie. Jest to chyba drugi lub trzeci mm, taki test piwa na życzenie słuchacza. I niestety piwo Kasztelan przegrywa. Czyli... ja mam pytanie takie, czy kasztelana można dostać gdzieś tam w Anglii? Jak? Yeah. U nas jest popularna i w każdym sklepie praktycznie, tak jak tam Bania mówił w odcinku. I ja czasem sięgam po to piwo, no, faktycznie jest niby niepasteryzowane, ale tam szczegóły wy, wyłuszczy Wam Bania, że ono jest tak odfiltrowane, utrwalone, że, że de facto no, to jest prawie to samo, co pasteryzacja. Aczkolwiek z tego co można dostać tutaj u nas w sklepach, to myślę, że nie jest to jeszcze najgorszy wybór. Dlaczego? Znaczy, a... właśnie miałem, miałem dopowiedzieć, że niepasteryzowane i prawdopodobnie z racji tego nie wędrują za granicę, bo krótka data przydatności, a Pan nie uprzedził, że, że jednak nie. Znaczy i tutaj wiesz, między innymi też rozprawia się jakby z opakowaniem. Bardzo fajnie jest, piwo jest fajnie jest opakowane i.. Cała sprawa polega, że oczywiście ważne, jak jest podane, ale ważniejsze jest to, jak to smakuje. I okazuje się, że to piwo dostało tylko, a ile dostało, to dowiecie się po wysłuchaniu podcastu Bani. No, myślę, że odcinek ciekawy, bo tam dużo osób to piwo zna, myślę, przynajmniej w Polsce. Okej, okay, w porządku. Dziękuję bardzo. Następny podcast. To jest? Biegniemy do kolejnego podcastu, tym podcastem jest Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych, czyli 19. wydanie podcastów Pawła, który jest tu z nami obecny i oddajemy głos do studia, czyli do Jacka i Jacek powie, co tam Paweł nam nasmarował w tym podcaście. Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych podcastu Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych Możesz też ocenić i skomentować poszczególne audycje lub skontaktować się z autorem podcastu ta, ta, ta, ta. Okazało się, że miał pewne kłopoty Ja w sumie generalnie nie wiem, jak mu się to mogło przytrafić bo jak ja latam wizarem to są cztery miejsca, gdzie jest sprawdzany bilet i dodatkowo moje, moje ID, czyli mój dokument tożsamości. I jak to się stało, że pilot nie wylądował w Sztokholmie, tylko na innym kontynencie? To nie to mam pojęcia. na gapę. Możliwe. No tak, ale jak on mógł się dostać, to jestem pełen podziwu. Po lug lug bagażowy. Powiedziałem, że znam papę. Tak, tak. I to, to hasło otwiera drzwi tak samo jak yy, sezamy. Zamiast Tak jest, to, to hasło otwiera. Bardzo, bardzo fajny podcast. Mnie urzekło to, to, co ja lubię to, co jest moim marzeniem że podcast polskojęzyczny będzie nadawał z prawie każdego miasta prawie każdego kraju w Europie, i będziemy mogli się dowiedzieć, jak żyją tam ludzie i jak to się ma. W w stosunku do tego, co jest w Polsce, czyli w kraju nad Wisłą. Porównanie, zalety, czy coś jest lepsze czy gorsze, to już każdy indywidualnie oceni. Niektórym się będą pewne rzeczy podobały, niektórym nie będą się pewne rzeczy podobały. Mnie osobiście podoba się to, że Szwedzi już prawie odchodzą od pieniądza drukowanego, przechodząc na pieniądz plastikowy, tak to się potocznie mówi. No I, ale są tacy Jacku, jak, jak e... plot co by się nie zgodzili z ja, tobą Ja też, też jestem przeciwnikiem Jacku tego. <laughs> Zważna jedną ważną sprawę. Wtedy ktoś zna całkowity obieg pieniążka, który dysponujesz. Wiedzą o każdej jednej twojej transakcji. I? Czy to jest tak naprawdę do końca dobre? Nie wiem. Wrócimy do tego tematu później wyluzujmy się troszeczkę panowie troszeczkę muzyki czyli pozycja numer 3 Masala Music Podcast o muzyce i nie tylko witam wszystkich zapraszam na drugą część audycji o popie Masala Music to jest druga część y, odcinka poprzedniego, dziewiątego. Y, ja się czytam Johnny z Hanią, y, snują właśnie dalszą część swojej opowieści na temat y, gwiazd, popu, na świecie i zahaczają również o Polskę. Na pewno Jacek tam ma coś ciekawego do powiedzenia. Ja tylko podpowiem, bo Jacek, nie wiem czy tam będzie kojarzył te wszystkie gwiazdy. No była mowa o tym, że królem jest Michael Jackson, królem Popu, Madonna jest królową, a kto? Kto jest księżniczką? Księżniczką Jeszcze jest... okazało się, miała być Britney. Tak, jest Britney Spears, jest Krystyna Aguilera. Christina. Tak, są sympatie, antypatie, kto z kim się lubi w showbiznesie, kto się nienawidzi, jest, jest z polskiego potwórka, jest ich troje. Sprawa też zatacza krok dookoła globu. Jest Jennifer Lopez, są, tak. jest Shakira, także tutaj mamy Amerykę Południową. Tak. No fajna, ciekawa opowieść, co tam Jacku więcej jest jak do je, tego. Jest jeszcze. Mm... Jest jeszcze wschodząca gwiazda Hannah Montana, która chce nagrywać właśnie tam z jedną z księżniczek pop artu, czy pop popowej muzyki i co jest ciekawego, co mnie urzekło, to jest, że, bo w zasadzie już generalnie są ludzie, którzy lubią tą muzykę i są ludzie, którzy nie lubią tej muzyki, w porządku ale urzekło mnie to, że zaprosił jakby taką, no nie wiem, czy specjalistkę, dziewczynę, która dużo wie na ten temat i powyciągali parę takich ciekawych smaczków, o których ja akurat nie wiedziałem. Jak tworzył się między nimi zespół Spice Girls, że tam był... No to było super, to było świetne. Tam był. Tak, Także m, bardzo fajny podcast, fajnie, że on to, bardzo dobry pomysł, że on to podzielił na dwie części. Je dobra jakość, fajnie się słuchało i czekam na następne. Pozycja numer 4 w dzisiejszym Dobra. spotkaniu. Dobra, zatem witamy w kolejnej, kolejnej sądzie XXI wieku. Dzisiaj będziemy mówili o... Czyli... Kolejny podcast to sonda XXI wieku. Ja mam tu taką informację od panów z sądu XXI wieku, że jest to ostatni odcinek tego podcastu, bo panom kończy się domena i nie chcą płacić PLN-ów za przedłużenie tej domeny, nie stać ich na taki wydatek i... no i... Na razie mówią, że kończą, ale być może powrócą pod innym adresem. A odcinek zatytułowany jest Zachowania ludzi w sieci i oddajemy ponownie głos Jackowi do studia i Jacek przybliży nam, o jakich zachowaniach ludzi w sieci panowie z sądy, czyli minimal i mówią. Um, o czym mówią? Oni bo fajnie zrobili ten podcast, którego ja nie za bardzo lubię. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym sensie, na, w pewnym momentach naśmiewają się, choć sami nie stronią od y, wulgaryzmów. Moim zdaniem podcast y, nie powinien taki być. To jest moje osobiste, subiektywne zdanie i tego się po prostu będę trzymał. Koledzy troszeczkę jakby w pewnym sensie szantażują swoich słuchaczy, mówiąc, że jeżeli nie będziecie pisać komentarzy, to nie będziemy nadawać, więc jeżeli w drugą stronę patrząc, piszcie komentarze będziemy nadawać, opowiadają o polskim forum Ubuntu opowiadają o Krzyżmanie opowiadają o różnych takich serwerach, różnych takich platformach typu, typu wykop śmieją się i z tego, że ich znajomi piszą do nich takie listy z prośbą, wykop mnie na wykopie, żebym się znalazł tam na jakiejś pierwszej stronie, czy coś. Akurat mnie osobiście, wykop to kojarzy się z wykopnięciem piłki przez Tomaszewskiego na boisku, ale dowiedziałem się, że tu chodzi całkiem o coś innego. No Opowiadają o takiej rywalizacji, między innymi zahaczają o Facebooka, o nazwy, że kogoś można trudno znaleźć, lub kogoś można łatwo namierzyć. I generalnie jakby takiej ciemnej stronie um, ciemnej stronie e, internetu w pewnym sensie I w zasadzie cześć, chłop cześć chłopie wykop nie na wykopie o tak to jest coś na tej zasadzie ja, ja, ja, ja tęsknię za ich podcastami na przykład jak opowiadali o historii, o takich innych y, takich bardziej konkretach z większą pasją tu wydaje mi się, że chłopcy tak spotkali się i zrobili coś na zasadzie, a nagrajmy, niech się e, ukaże albo niech się od nas odpieprzą w tym sensie. Zobaczymy, jakie będą losy tej sądy, no bo tu chłopaki zapowiadają, że domena się kończy właśnie, co, co, co, co będą robić dalej? Jestem ciekaw, bo myślę, że nie zniknął całkiem. Tak. Chcemy, chcemy pomóc chłopakom, jeżeli ktoś chce im pomóc, to 10 tysięcy złotych proszę wysłać na adres podcastofonu, my im przedłużymy domena, do a za resztę kupimy sobie coś. Tak i wypijemy na zlocie znaczy tak, generalnie kibicuję niech poprawią troszeczkę zmienią tematykę i poprawią słownictwo i bardzo chętnie zawita ten podcast ponownie w moim odtwarzaczu i to wszystko mhm. następną pozycję poproszę skaczemy dalej do Przemka, do karburatora Mac OS X na komputerze PC no to jest ciekawy temat który może ja tutaj przejmę na chwilę przede wszystkim Trzeba oczyścić styki i przedmuchać karburator. To jest diesel, panie Kaliszewski. To tym bardziej. Diesel jest czuły na zapłon. Karburator.pl. Twój miks technologiczny. I like it. Otóż zgodnie z licencją system macOS można postawić tylko i wyłącznie na maszynach z Cupertino. Natomiast wiemy wszyscy dobrze, że od pewnego czasu... Również te komputery posiadają procesory Intela i teraz zaczyna się zabawa. Niektórzy tak zwani geekowie starają się zrobić z komputera klasy PC z macos -a. Mianowicie chcą sobie zainstalować ten system właśnie na komputerze klasy PC. Jak to zrobić? Mamy tutaj garść informacji od Przemka. Oczywiście to są wszystko, że tak powiem, instalacje w celach zapoznawczych z systemem. No i kiedyś też robiłem taką próbę. Tutaj Przemek jeszcze podpowiada, że jest pewnego rodzaju firma, która produkuje taki BIOS, który ułatwia instalację systemu, bo musicie wiedzieć, że właściwie te komputery dzisiaj różnią się głównie BIOSem. Co jeszcze panowie do tego możecie dorzucić? No, nie tylko BIOSem, różnią się również softwarem. Ja mam pytanie, no. tak, ciekawy jestem, jak się dalej potoczy ta historyjka, jak to się skończy i w sumie nie wiem, jak to się u Ciebie skończyło, czy ty pozostałeś przy tym systemie operacyjnym, czy z niego zrezygnowałeś. To jest, to pewnym... znaczy ja, wiesz, nie chciałem naruszać licencji, spróbowałem tylko, czy się da i powiedzmy na dzień dzisiejszy zobaczyłem, jak ten system wygląda i na no, poziomie jest on ciekawy i chciałbym kiedyś na nim popracować, ale na dzień dzisiejszy nie pracuję na nim. No wiesz, tutaj to Przemek dobrze wiesz, dobrze opowiada, bo w zasadzie to jest taki rasowy karburator, którego ja bardzo lubię słuchać, ten karburator mogę szczerze polecić, natomiast tutaj sprawa polega nie, tyl, nie tylko i wyłącznie na zakupieniu tego chipa, ale później również musisz zakupić płytkę z programem operacyjnym, ale... Dokładnie. na. Na pocieszenie powiem, że wcale tak yy, na przykład w 2007 roku, 2008 roku, przepraszam, to program operacyjny Mac OS yy, Leopard kosztował mnie 87 funtów. Czyli de facto mm -hmm. był tańszy od yy, XP'a. Od Windowsa, tak. Od Windowsa XP. I tak samo w obecnej, w tej chwili będzie wchodził nowy nie wiem jakie są jeszcze ceny, w będzie wchodził nowy Lion i w sumie wiesz, tutaj w tym momencie obalamy tą teorię, że makowe wyroby są bardzo drogie, ja ostatnio miałem, tak przy okazji powiem, miałem ostatnio na moją skrzynkę mailową przyszła taka wiadomość, wybierz sobie laptopa i tam widziałem, byłem zszokowany widziałem laptopy Hewlett-Packarda za 12 tysięcy złotych, słuchajcie, także to Yy, tak, są, Jacku, ale są też laptopy za 1200 zł. Tak, ale a, one, pos, one posłużą. Jeżeli chodzi o firmę Apple, to, to, to te sprzęty zaczynają się od 3,5 tysiąca. Nowe, nie, bo mówimy o nowych komputerach. Bo tak. no Zaraz ktoś, ktoś powie mi, że mogę sobie kupić używkę, która będzie parametrami podobna do tego za 1200, ale, nie, ale na przykład nie chcę używki. Nie? Tak, tak, tak, no, tak, i, tak, oczywiście, I wtedy że tak. Tutaj zachodzi ten problem, że wiesz, że po prostu decydując się na kupno komputera firmy Apple, no to muszę z miejsca te 3,5 tysiąca mieć, żeby chociaż zobaczyć, z czym to się, ale, tak, oczywiście. ale to, to, nie jest, to nie jest ten temat, bo po, po prostu to jest temat, do którego się wraca po x razy. No, może kiedyś będzie. Tak, ale tu jest jeszcze jedna sprawa, że tak naprawdę możemy w ten sposób, robiąc taki zabieg, zobaczyć, jak taki system w ogóle wygląda, bo co chyba każdy już widział, czy XP, czy tam Wistę, czy tam, czy tam siódemkę w tej chwili. Natomiast no, jest grupa ludzi, którzy w ogóle nie widzieli, jak wygląda ten system macOS, prawda? Jak on działa. I tutaj myślę, że cała ciekawostka jest polega na tym, żeby w ogóle zobaczyć, jak to, jak to wygląda, jak to pracuje, no, różnica na pewno jest. Tak, ale są, są chociażby emulatory MacOS, ale widzę XP. Także tak, że też to daje możliwość. Także to jest tak cel poznawczy, jeżeli mhm. zobaczysz i uznasz, że to jest fajne, że chciałbyś na tym pracować, to myślę, że nawet możecie to popchnąć w tym kierunku, żeby zakupić taki komputer w przyszłości, prawda? Tak, ok, w porządku, więc do tego tematu jeszcze będziemy mieli okazję wrócić na pewno jeszcze raz. Poproszę o pozycję numer 6.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 trzecie wydanie tego podcastu, czyli 7 tygodni kolejny jubileusz i znowu oddaję mikrofon wprost do ciężarówki Jacka, z której to Jacek opowie o czym Łukasz Witkowski w tym tygodniu z Detroit nam yy, nawijał, opowiada. Łukasz Witkowski ma pewną prośbę, prosi o to, żeby w komentarzu lub na jego osobistego maila wysłać mu swoją opinię, czy chce się, aby Polski Detroit ukazywało się tak jak do tej pory co tydzień, czy żeby ukazywało się co dwa tygodnie. Opowiada nam również... Jaka Twoja opinia, Jacku? Moim zdaniem powinno się ukazywać co dwa tygodnie, być bardziej treściwe. Ja drogą podcastofonu też y, może przekażę do Łukasza taką informację, że podcast OK, mógłby być co dwa tygodnie, ale tak jak właśnie Jacek, y, żeby były ciekawe tematy, może nie takie były na półtorej godziny, jak to nieraz Łukaszowi się zdarzało, ale, ale fajny taki zgrabny podcast. Nie wiem, pół godzinki będzie ok. Ja też tak poproszę. Oprócz tego jeszcze opowiada nam o krawcu, który okazyjnie przyjechał do Ameryki, a Prince Henry szyje sobie garnitur. Czy warto, czy nie, no to już sami ocenicie wysłuchaniu, po wysłuchaniu tego podcastu. Również opowiada o tym, jak dziewczyna wpadła na pomysł żeby założyć hostel. No i to byłoby wszystko. Numer 7 poproszę. Ja jestem Sebastian Budziński i zapraszam do wysłuchania dalszej części audycji. Kolejny podcast to z Sebastiana Budzińskiego, Androcast i mamy kolejny odcinek, który omawia program Gym, czyli, czyli, czyli taka o aplikacja na Androida, która umożliwia nam kontrolowanie ćwiczeń wykonywanie ćwiczeń według jakiegoś tam określonego systemu i jest to kompletnie free no właśnie, to wa warto zauważyć, program jest darmowy. Takich programów jest masa, Ty na pewno Jacku też widziałeś, że są na y, iPhone'a podobne programy. Tak. I pewnie każdy, kto nie wiem, biega, czy tam odrobinę się gimnastykuje, to powinien właśnie zapoznać się z zestawem ćwiczeń, który będzie dla niego odpowiedni. Y, w jakiś sposób to notować, kontrolować. No teraz mamy XXI wiek komputerów, różnych programów, warto skorzystać i sobie jakiś wybrać. Tak, właśnie. Ja, ja powiem Ci szczerze, że ja to jakby, bo to już jest od dłuższego czasu, ale ja to odkrywam na nowo. Przedtem troszeczkę miałem odmienne zdanie. Mówiłem, że to nie ma sensu, że to jest jakby jakieś tam zatracenie się w, tej, w, ten, w tą gigowską uliczkę się wchodzi, ale uważam, że wcale... Słuchaj, jak ktoś Ci pomaga, no to dlaczego z tego nie skorzystać? Tak, tak, właśnie, bo w pewnym momencie się zapominasz. Robisz tam jakąś swoją rundę, machasz tam hankielkiem, robisz jakieś skłony i, i to, a to jest tak i pomocne narzędzie, tak jak powiedziałeś, pomocne Myślę, narzędzie. że to możesz tak, powiedzmy, w pewnym sensie stwierdzić, że nie ćwiczysz sam, prawda, bo nie wiem, pewnie jest jakaś tam pula osób, które nie chce im się ćwiczyć, bo same ćwiczą, a tutaj masz tak jakby asystenta i może to, wiesz, wpływa na to, że jest, jest trochę lepiej. Tak, okej, okay. numer 8 poproszę. Numer 8 to zbieg okoliczności, czyli podcast, o którym mówiłem w ramach podcastów, które powróciły do katalogu polskich podcastów. Jest to odcinek zatytułowany sezon drugi czas zacząć. Zbieg okoliczności. Zbieg okoliczności. Zbieg okoliczności. No i powracając z tym podcastem, o czym opowie nam Jacek, rolach. któremu ponownie oddajemy głos do studia. Dziękuję. W rolach głównych występuje Agnieszka, Jerzy i Kasper. Ja mówiąc szczerze, bardzo się cieszę, że ten, że ten podcast powrócił. a Trio, ich troje, mam nadzieję, że dorzucą jakieś nowe spojrzenie do tego, ponieważ w naszym katalogu jest parę podcastów, które mówią o Bogu, o chrześcijaństwie, o wierze. Ale powiem mam szczerze, że ten podcast, poprzednia jego edycja, bo to już będzie mieli sezon drugi, jego poprzednia edycja dawała nam pewien taki odcień. Dodawała nam tej, wiesz, dodawała nam troszeczkę soli do tego garka, w którym są te wszystkie podcasty o tematyce właśnie wiary. I ja się bardzo cieszę. I ciekaw jestem, w czym nowym nas zaskoczą, co nowego nam pokażą w sezonie drugim. Ja trzymam kciuki za nich i zobaczymy, czy miałem rację. Pozdrawiam ich serdecznie. Oni na początku opowiadają, jak to się stało, że do nich dołączyła Agnieszka i jak to się stało, że tam się pojawił Jerzy. No i chyba głównym zawiadowcą jest Kasper. Powodzenia Kasper i do usłyszenia w następnym przeglądzie. Tak, pozdrawiamy, czekamy na odcinki kolejne. Numer... 9. Teoria Raos Teoria Teraz skoczyć do teorii chaosu, coś już o czym mówiliśmy właśnie odrobinę dzisiaj, czyli te plastikowe pieniądze, Jacku. Ja wysłuchałem tego odcinka w całości, chociaż odcinek trwa z tego co pamiętam około dwóch godzin, chyba nawet odrobinę ponad dwie godziny. Jest dyskusja na temat właśnie walut, na temat światowych zawirowań kursów walut, jak to jest z tym bankiem światowym. Jest Współprowadzącym ten odcinek jest specjalista Kochman. On naprawdę ma dosyć dużą wiedzę na te tematy i wypowiada się bardzo konkretnie. Także kilka spraw mi przybliżył, o których nie do końca wiedziałem. Dużo jest oczywiście tam dopowiedzi w temacie z i w takim właśnie ujęciu New World Order, rząd światowy, jak to wszystko możemy sobie tłumaczyć. A także odrobinę na temat tego, gdzie jest amerykańskie złoto czy oni jeszcze mają te rezerwy złota, czy już ich nie mają. No to musicie sobie dosłuchać, bo to są tematy bardzo ciekawe. I też jest takich kilka historii mm, związanych w ogóle z, yy, no powiedzmy, z wiedzą na temat pieniądza. Co to jest pieniądze fiducjarne, jak to było dawniej, w wieku XIX, wcześniej, powiedzmy, jeszcze w średniowieczu, jak jest teraz i jaka jest przyszłość. Właśnie ten pieniądz plastikowy który prawdopodobnie zawładnie światem i, no i czego należy się bać czy należy się bać, jakie mogą być korzyści jakie mogą być minusy no wiecie jak to układa Monet, bardzo fajnie, że porusza te tematy, zresztą można było, możecie sami to potwierdzić, że on nie opowiada tylko jakieś tam konkretnie czy znaczy opowiada również o teorii spiskowej dziejów ale chciałem powiedzieć, że nie opowiada tylko i wyłącznie o UFO i tam niektórzy Którzy dzwonili, lub jakieś były tam różne komentarze, to tak troszeczkę z przymrużeniem oka o tym mówi, ale tutaj jest to na, moim zdaniem naprawdę tak na serio, serio, na poważnie przedstawione są jakieś tam fakty. Bardzo przyjemnie jest to przy, przedstawione, nawet mamy fragment bajki o y, znanym y, disneyowskim Scrooge'u i jego, y, jego siostrzeńcach, y, jak on tam tracił te różne fortuny swoje ze swojego skarbca mmm, i takie inne historie. Ja troszeczkę żałuję, że to taka wyszła kobyła, że on tego nie podzielił na dwie części, bo niektórych może to zniechęci do słuchania, ale potwierdzam to, co mówisz. podcast jest taki, że możesz sobie zatrzymać i powiedzmy zrobić tam coś innego i dosłuchać. Ja właśnie tak zrobiłem. Także nie, nie zrażajcie się, posłuchajcie sobie, bo tam wiedza jest dla każdego tak naprawdę. To jest właśnie fajnie w podcastach. Zatrzymasz sobie, to dosłuchasz sobie resztę, prawda? Tak, ja mam jeszcze tylko prośbę, żeby on się ukazał w katalogu iTunes, a zresztą tym, do tego jeszcze wrócimy pod koniec. Tutaj bym pragnął tylko jeszcze wtrącić małą uwagę pomiędzy podcastem Teoria Chaosu a Zbieg Okoliczności mychnął nam podcast Armirownia z 23 no, maja. Zapraszam Was na Armirownię. Pierwszy podcast o robotyce i nie tylko. Armirownia.xaa.pl Numer 14. Zawody Cyberbot. Tutaj Błażej opowiada o tym, jak pojechał na zawody, jak był zmartwiony, że jego robot nie wyczuwał jakichś tam e, wysokości, nierówności. Ciur, nierówności. Tak, i że nie zgadza się z opinią sędziów i pewnymi oszustwami, w których się dopuszczają ekipy czy załogi wypuszczające te, te roboty. Roboty, naginając no, regulami tak. tak. Ale słuchaj, ja Ci powiem, że chłopak ma naprawdę zacięcie, bo to jest chyba gimnazjalista z tego, co ja zdążyłem wyznioskować słuchając go. I powiem Ci, że jestem pełen podziwu, bo on tam mówi, że na zawody lata po, no, jeździ sobie po 300 kilometrów tutaj, gdzieś tam i, i całą Polskę objeżdża. Także no, bardzo, bardzo fajne hobby, trzymam kciuki. Właśnie, więc jeżeli czyimś hobby jest podcast, to niech nie, nie mówi, że do nadzalew koronowski to jest za daleko dla niego, albo że mu się to nie opłaca. Tutaj jest dowód na to, że jeżeli czujesz swoje hobby, to 300 km dla Ciebie nie będzie przeszkodą, nie będzie przeszkodą. Ja już, co, jak słuchałem tego podcastu, bo myślę, szczerze, pierwszy raz go słuchałem teraz, to ja Wam powiem, ja oglądałem tutaj w angielskiej telewizji, były właśnie, są takie organizowane zawody, tylko że one są organizowane w hali, tam nie ma możliwości, nie ma mowy o jakichś tam nierównościach czy coś tam i naprawdę to już, jeżeli pamiętacie, jeden z filmów Schwarzeneggera, Opowiadał o takich, wiecie, zawodach, jak oni się tam tłuką, taki ala wrestling w tej e, takiej mm, łańcuchowej klatce. To tutaj są właśnie takie zawody tych robotów, wypychania się wzajemnego i różne techniki, y, wie, wiecie, różne budowy są te roboty. Niektóre są płaskie niektóre są takie wysokie, mają takie różne, wiecie, takie specjalne obudowy e, powodujące to, że, wiesz, że drugiego robota się podbija, on się wywraca i jest dyskwalifikowany. To jest naprawdę niesamowite show i być może w przyszłości, być może w przyszłości to będzie jak, wiecie, no jak zawody po prostu, jak zawody. No, czekamy na to, kiedy armiarowi uda się zająć pierwsze miejsce, tam te Ży, roboty lutuje, tak. programuje, no to nam naprawdę jest. Ży, to jest Życzę tego mu i trzymam szanowne. kciuki. Okej. Okay. Dobra, skaczemy dalej, tak? Tak, proszę. Czyli, y, teraz Numer 11. Aktualny. No. <słyska> ja w ogóle... Ja tu zauważyłem, że tutaj coś stoi. <słyska> Coś do nagrywam nagrywa, po prostu jest godzina Co? czwarta a, nad ranem. Schować, także. odcinek 120 w kuchni nad ranem i Krzysztof Kalas Grabowski oraz jego znajomi przyjaciele yy, po koncercie. Oh tak, strachy na rachy spotykałem się w kuchni nad ranem. Ojejku, a ja dobrze. słuchałem tego podcastu późną nocą i, I, i odpłynąłem przy nim bardzo pozytywnie, tak. Ja, lubię, ja lubię takie klimaty, takie tak? troszeczkę, troszeczkę spartyzanta i i troszeczkę tak jak w ramach tej grupy, którą ostatnio założył Robert Kessling na Facebooku w kręgu Meli, to myślę, że odcinek 120 w kuchni nad ranem się w ten klient. Och wypijoki, och, wypijoki. Więc ja mam tak, ja mam troszeczkę odmienne zdanie, ale to może wynika z tego, że jestem troszeczkę starszy. Ale w porządku, rozumiem. I teraz tak, ten podcast dedykujemy wszystkim rodzicom z Lublina, z Krakowa, z Warszawy i z Siedlec. Niech się dowiedzą, co ich, co ich pociechy robią w czasie wolnym, albo przed sesją, czy, już, czy tuż po sesji. Jak celebrują, czy jak się cieszą, że sesja została zaliczona, albo nie, bo obydwa... Powody są do tego, żeby zamoczyć swoje usta w kieliszku jakiegoś napoju. Prawo młodości, Jacek, Tak, powtórzę to, co mówiłem w poprzednim podcaście, omawiając kolejny podcast. Ja nie lubię osobiście wulgaryzmów w podcaście, więc osobiście w, na miejscu korasa to bym po prostu to wypipkał dosłownie ale jego chyba taki był zamysł, dlaczego o tym mówię, dlatego, że jest druga część tego jakby podcastu, ostatnie 5 minut, które mnie po prostu urzekły w pewnym momencie i to tak jest, każdy z was potwierdzi, w pewnym momencie, gdy już powiedzmy częściowo ten alkohol wyparowuje Zmieniają ci się nastroje. Z nastroju na przykład smutnego wpadasz w nastrój wesołości, tak zwanej głupawki, i później w drugą stronę wpadasz w nastrój zadumy, i w pewnym momencie dzieje się coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Ktoś, jeden z uczestników tej, tego tria, bierze gitarę i zaczynają razem śpiewać. I to jest coś najpiękniejszego, co się może zdarzyć. Grupa młodych ludzi, gitara i piosenka przez nich wykonywana. To jest coś wspaniałego. Jak chcesz, że zawsze... Najwięcej dzikich w placu. Kto? już Wow, masz wszystkie akordy. wszystkie chyba. To jest źródła. Radio przestało. Do całego lat Nie liczyliśmy gwiazd Gubiła tańczy Gubiła na radości, i tak Ciągle ułoniła wiatr Na życia wciąż Zaszygłoniła coś Dzisiaj a ostatni raz, wdarzaćmy noszę tak, Zobacz, Na jednej z tych To jest jest tak Ja raz, Witam Was, drodzy słuchacze podcastu Jaskinia Głupoty. Yy, ważne dzisiaj wydarzenie, ważne wydarzenie. Yy, dzisiaj mianowicie jest koniec świata. Dzisiaj dokładnie za trzy minuty. Czyli numer 12, czyli Jaskinia. Jaskinia tak, Głupoty. Tak jest. Nazwą syna Domestos. Co w tym odcinku, Jacku? W tym odcinku pan Plusman mówi o tym, że jego podcast już będzie ostatni. Przygotow wziął sobie do serca to, co było w paru podcastach poruszone czyli koniec świata według jakiegoś tam starszego pastora pana amerykańskiego, amerykańskiego pastora tak. no i czekał i niestety się nie doczekał również opowiada o tym jaką krzywdę robią rodzice dzieciom nadając im imiona znanych bohaterów telewizyjnych, filmowych i jakichś innych wydarzeń no i mówi, że chce nazwać syna Domestos, ale to w, oczywiście w żarcie a reszta? No, jest bardzo zadowolony, ma ponad 15 komentarzy pod każdym swoim odcinkiem. Słuchaj, może Krzyżman jest słabowidzący i nie widział tego końca świata? O, może, może, może. może. A komputer dla słabowidzących w Tyfle podcaście, tyfle podcast retransmisja w Radiu N. Czyli technologie dla osób właśnie słabowidzących. Jest tam rozmowa, a redaktor Radia N jest taki troszeczkę zaskoczony i zdziwiony, jak to może być komputer dla tych osób i tam Michał wyjaśnia wszystko, wykłada co i jak i podnosi mu ciśnienie. Kolejny numer? Ciekawe właśnie, jak widzą Chińczycy z tymi swoimi skośnymi oczkami. Coś w tym temacie można będzie posłuchać u górala w podcaście Podnośnik. Dla niesamowity odcinek, niesamowity odcinek, powiem wam. Podnośnik, to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Kontaktuj się z lekarzem, czy na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik, informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Trzeba by na pewno. Zapraszam. Uuuu. serce świata. Nie wiem czy świat się, czy też może... Dla, góra, dla górala po raz, po raz kolejny wielkie brawa, że wynajduje takich ludzi. Ja jestem naprawdę mile zaskoczony, jestem zauroczony tym podcastem. Ja osobiście nie przepadam za Chińczykami i nic, co jest związane z Chinami mnie nie interesuje. Jestem troszeczkę z Mają niesma... t-shirt, sprzęt elektroniczny, z Tak, ale po wysłuchaniu tego podcastu z pewnym obrzydzeniem biorę coś, co ma naklejkę Made in China jestem naprawdę zaskoczony i zdziwiony, że taka niby potęga światowa, która trzyma tam całą produkcję i Amerykanów w szachu, bo im pożycza pieniądze na prawo i lewo, innym również też, tak się ma, ale to jest, wiecie, to jest chyba, nie wiem, to jest kultura, czy co, no nie ma pojęcia, dlaczego tak się dzieje. No jestem naprawdę zaskoczony tym, co robią Chińczycy za murem, okalającym każdy hotel, w którym, w którym śpią w którym śpią turyści. turyści tak? Ale właśnie, to, to jest trochę tak jak na tym filmie, powiedzmy westernie, który kręcą gdzieś w Hollywood, że masz dekorację, prawda? Jest główna aleja, gdzie dzieje się cała akcja, a za tą dekoracją po drugiej stronie toczy się normalne życie z pustynia albo coś innego. I tutaj właśnie, więcej w ten sposób ta dziewczyna, która tam była, opowiada jak te chiny wyglądają, że jest promenada oficjalna, gdzie jest wszystko cacy dla turystów, a za murem no to już inna historia. A, a, ja za, byłem murem, a za murem pani szczu, sznurem szczurem. szczurem. Szczurem. Straszne to jest, ale ona mówi, że tak jest. Nie, nie, nie, nie mam pojęcia dlaczego, ale ona tak była zauroczona, że ona chce tam wrócić. Ale ja bym w życiu nie wrócił do kraju, w którym muszę pić wodę tylko z butelki, bo, bo, bo się, mogę się czym, czym, czymś w ogóle zarazić. To jest w ogóle dla mnie. Słuchajcie, to jest takie odcinek, że tylko zamknąć o oczy i sobie odsłuchać. Tylko ja uprzedzam, że tam jest o jedzeniu szczurów, psów, kotów innych zwierząt, także weźcie to pod uwagę, słuchając tego odcinka, ale... Nadgryzając. Nadgryzając. Nadgryzając jak nadgryzając szczura, tak? Tak. Nadgryzając. E -E Ewa przyniosła do Steve'a Jobsa, czyli 33. wydanie podcastu Nadgryzienie, rozmowę o Apple. Tak. Apple ani nie zaprzecza, ani nie potwierdza, a o tym opowie nam Jacek, a Jackowi oddajemy Głos. Halo, Jacku. Dziękuję. W studio. Dziękuję bardzo. Słuchacie podcastu nadwizymy rozmowy o Apple. Odcinek numer 33. Nagrany 23 maja 2011. Apple nie zaprzecza ani nie potwierdza. Nie, nie mogę tak zrobić, bo pluję sam monitor. No, widzisz, bo ja mam problem. W kolejnym odcinku... 32, a tak naprawdę nie. 31. 33. jakim 33? A, tak, przepraszam. W 33, a tak naprawdę Bo... 32. Witamy serdecznie w 33 odcinku. Tak, my już jesteśmy tutaj w przy nadgryzionych, i to jest pretekst do tego, żeby ponownie porozmawiać o Apple. Ja się bardzo cieszę, że panowie z nadgryzionych nie zamykają się tylko na wyroby z Cupertino tak Opowia tak i w sumie opowiadają bardzo pozytywnie i ja uważam, że to jest bardzo dobra alternatywa opowiadają bardzo pozytywnie o nowym produkcie firmy Samsung Galaxy 2 i akurat oni się nie przesiadają na to, ale ja wam powiem tak, w tej chwili tutaj w Anglii możesz kupić sobie ten telefon na zasadzie PSU GO, czyli na kartę, może za gotówkę kupić za 330 funtów, zbudowaną pamięcią 16 gigową, z możliwością rozbudowy tej pamięci do 32. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest to fajna alternatywa dla kogoś, kogo nie stać, albo nie ma ochoty z różnych przyczyn kupić sobie iPhone'a. Który jest równie dobry, ale jest dwukrotnie droższy z 32-gigową, bo kosztuje ponad 600, 610 funtów. Kosztuje z, z pamięcią wbudowaną 32-gigową. Również nie tylko o tym opadają, opadają o paru, yy, o tym, co się w, w czerwcu wydarzy, czyli tam o tym wielkim ww, coś tam. WwDC, ja tak. WwDC, mhm. tak, tak. Ja też wiesz co mi się podobało? znaczy W ogóle mi się podoba yy, Nadgryzienie, ja bo ja go słucham od, od, od początku chyba, ale podoba mi się to, że teraz nagra, nadają w formacie mp3 i z tego co wiem to dużo więcej osób teraz ich słucha i no, właśnie bardzo fajnie, to jest fajny podcast yy, taki właśnie techniczny, o, w którym dowiemy się zawsze wielu ciekawych i aktualnych informacji mhm. co mi się podobało ta prognoza pogody dla Maka, nie wiem, słyszałeś że to miałem tak, tak, tak, tak, tak, tak. HD dla Maca. wyobraź sobie papa, że patrzysz sobie, a tu kurczę deszcz leje, leje ci po szybie na przykład przy takiej pogodzie jak dzisiaj, włączasz sobie ten program, a tu masz normalnie szybę, taką zaparowaną, pada deszcz i w, w, z tyłu masz w oddali jakieś tam, wiesz widoczki a u nas tak. dzisiaj padało o iPada, bo pewnie nie Co Uy. to jeszcze było? Jak sobie Playboya zaprenumerować dla iPada, jak obchodzą właśnie różne gazety, yy, te wszystkie myki, yy, aktora, że, że poprzez stronę na przykład sprzedają dostęp. Tak. Yy, historia na przykład taka, że y, możesz pójść do knajpy, zapłacić za wszystkich na, przy stoliku, a potem przy pomocy aplikacji Square ściągnąć z ich karty kredytowej, powiedzmy, ile tam kto zbożył między kolegami. Tylko, że nie działa to w Polsce, które działa w Stanach. I to wszystkich małych sklepów też z ominięciem całego tego systemu Visa czy, czy Mastercard możesz przy pomocy właśnie Squarea pobierać sobie płatności. Ostrzegają przed phishingiem mailowym bardzo fajne informacje dla ludzi, którzy interesują się fotografią, a mają właśnie sprzęt Apple. Mianowicie o tym, że prawdopodobnie Aperture, czyli taki program do obróbki zdjęć, wyjdzie na iPada. Tu pewnie ręce zaciera już Pichot i Maciej Skwara. Mhm. I wiele takich fajnych informacji. Ja bym chciał przy okazji jeszcze napomnieć a propos iTunesa i powiedzieć, że jest taki, jak, wydaje mi się, że to można powiedzieć, że to jest w dobrym tonie, żeby każdy podcast Zaimplementował swój podcast w iTunesie, bo powiem Wam szczerze, że ja już wydałem ponad 10 funtów na różnego rodzaju aplikacje, które czytają RSS-y i, i nic z tego. Nic tego, niestety. Jest bardzo, jest bardzo dużo podcastów anglojęzycznych, niemieckich, kanadyjskich, amerykańskich i angielskich i tak dalej pisuje. Znaczy, że, że pis... też słucham właśnie, poprzez iTunes'a wynajduje, na przykład, o, mogę zareklamować, sklepik z horrorami, jest w iTunes taki podcast, którego nie ma w naszym katalogu na przykład. Jeszcze. W każdym razie jest wiesz... jest dużo podcastów właśnie, myślę, że każdy powinien być w iTunes też. Bo, ja tylko powiem taką rzecz, bo wyobraźcie sobie, że są ludzie, którzy na przykład są kierowcami, jeżdżą gdzieś tam po Europie i mogą być przy, w zasięgu Wi-Fi w McDonaldzie, czy gdzieś w jakimś innym punkcie, przez godzinę czasu. Oni sobie wchodzą do swojego iPhone'a, czy nawet na, na Android'a, ale mówię szczerze, że z Androidem tak łatwo mi nie poszło. Wielu podcastów w dalszym ciągu nie ma na w Androidzie. W każdym razie, wiesz, ma iPhone'a, czy iPada, cokolwiek, Ściągasz sobie parę odcinków i jedziesz i słuchasz. Tak jest, właśnie. I nie muszę być później, wiesz, do tyłu, że wracam do kraju, do Polski, wraca po czterech tygodniach i dopiero wtedy sobie wszystko pobiera i dopiero sobie może wtedy odsłuchiwać. Zwróćcie uwagę na to, że wszyscy starzy podcasterzy, starzy wyjadacze, wszyscy mają swoje podcasty w iTunesie, bo jest to naprawdę wygodne. Ja chylę czoła i czekam na to, aż wreszcie ktoś... Opowie o jakiejkolwiek aplikacji, dzięki której można sobie kolekcjonować podcasty. I nie mówię o tym, żebyś musiał ręcznie wpisywać adres RSS, ten feed, ten feed jakoś tam to się nazywa, prawda? Mhm. Tylko mówię o tym, tak jak w iTunesie jest. Otwieram sobie iPhone'a, wchodzę sobie w iTunes'a, wpisuję tytuł podcastu, wyskakuje mi i już jest i sobie tak pobieram. I to tylko. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Proszę o następne. Witam for no reason. Poczekaj, jeszcze nie było czołówki! Kolejnym podcastem do omówienia jest podcast for no reason. Unwa, czyli to Tobiasz karol, przepraszam, serwuje nam kolejną dawkę smakowitą swoich e, swoich muzycznych wygibasów, tak bym to nazwał. Podcast jest, jeśli ktoś go jeszcze nie zna, to polecam, zapoznajcie się tak, żeby sobie wyrobić zdanie. Moim zdaniem to jest podcast jedyny w swoim rodzaju i nie mieście się on w żadnej z kategorii. Oczywiście, że tak. Różne, sposoby, oplu różne sposoby oplucia swojej gąbki. Ale nie, generalnie jest fajny. Są takie, w tej chwili nie pamiętam, ale są takie zespoły właśnie, które grają, grają w, w pewnym sensie nie grają, wyśpiewują muzykę, nie używając w ogóle żadnych instrumentów. I jest coś, no tak, jest to podcast jedyny w swoim rodzaju, fajny i warte odsłuchania. Ja to tylko tyle mogę powiedzieć. Ja, ja też bardzo lubię formę widzę. Niektórzy mówią, że tego się na przykład nie da słuchać, a jako właśnie taka ciekawostka można sobie zobaczyć, w zasadzie usłyszeć, co ludzie paszczą, potrafią zrobić. Jest w tym troszeczkę żartu, trochę takiego mm, no takiej abstrakcji, bym powiedział, słowno muzycznej. Tak. Warto to polecić. A kolejny podcast yy, z kolejnym numerkiem to Odwyk, zatytułowany jest Superman. Jezus i latający chrześcijanie. I zdechły leży, ale nie mam lepszego. To może być tutaj odwyk odcinek, numer, nie wiem, kilkaset. I dzisiaj będzie znowu o końcu świata. I tutaj możemy powiedzieć to, że również u Artina i jest jakby echo tego, że świat miał już się skończyć. Martin, z szacunkiem, mówi, że o starszych osobach, ze starszych, ze starszych osób nie powinno się naśmiewać, ale z drugiej strony starsze osoby nie powinny wypowiadać głupot. I mówi, że po raz kolejny on miał rację, że jeszcze koniec świata nie nadszedł, a generalnie nikt nie wie, kiedy nastąpi ponowne przyjście Jezusa Chrystusa na Ziemię. I tego należy się trzymać. Martin już nawet nie pamięta, który to już jest jego odwyk. Odwyk jakby na stałe wpisał się w, w, tutaj, w firmament polskiego podcastingu. No i to wszystko. Fajnie się słuchało. Nie mam więcej uwag. U Martina mi się jedna rzecz podoba, bo on, jak sam jednokrotnie opowiada, że był w tych kościołach i protestanckich, i jakiś tam powiedzmy, jak to, zielonoświątkowców. No, jak no to, właśnie, tam. powiedzmy, przerobił kilka odłamów tych, tych chrześcijańskich i on ma jakieś takie porównanie, prawda, bo je, i po, potrafi o tym opowiedzieć, że dla nich, na przykład dla jednych jest ważne to święto bardziej, dla drugich tak. to, ci sobie taką Biblię interpretują, ci znowu to. Tak. To są ciekawe informacje dosyć. Dobrze. Proszę o następne. Na, Oczywiście, w sen, no. oczywiście, oczywiście z Sera nic nie mówi. No i nie będę się wydzierać, od nie mam was, tak? Okej, okay, bezkitu, honorowy dawca Delfinów. No i tutaj nasza wesoła trójka, Michał, Igor i Sera opowiadają w swoim również jedynym i niepowtarzalnym stylu. Na przykład o słodyczach, których nigdy nie spróbujemy, które można dostać w innych krajach, a u nas nie ma i pewnie nie będzie. To jest dla mnie też zawsze dylemat. Jak jestem gdzieś za granicą, to patrzę, co można kupić, a czego u nas nie ma i sięgam chętnie po takie rzeczy. Co jeszcze można zrobić? A jak w gościach u znajomych się, skorzystać z łazienki, żeby nie pozostawić śladu, czyli jakich ręczników użyć ewentualnie, jak, jak obejść ten problem, prawda? Tak. Mnie się osobiście podobało to, jak wyśmiewają się z, z jakiegoś artykułu w gazecie, był artykuł w gazecie chyba, czy coś takiego, o tym, jak tam brat uratował siostrę. Tak, tak. i tak. W... w fakcie chyba, że tam dziewczynka wpadła do studni. No tak. to też było nieco. No to jest udowadniają po prostu, wiesz, taką jakby, no, jakby to powiedzieć, no Poziom tej gazety i tego artykułu świadczy o tym wszystkim. Ale co jest jeszcze najciekawszego, słuchajcie, w tym wszystkim? Najciekawszym jest to, że kto by, nikt by nikt z Was nie przypuszczał nawet pół roku temu, że podcast Bez Kitu i podcast Siódme Niebo mają wspólny punkt. I tutaj pragnę o tym o wszystkim wszystkich powiadomić i powiedzieć, że w Siódmym Niebie, parę miesięcy temu, Kontrowersyjny kaznodzieja, ksiądz Natanek opowiadał o tym, że karty kredytowe to jest wcielone zło i wymysł szatana. I w tym odcinku bezkitowcy potwierdzają to po paru miesiącach, że dochodzą do tego samego wniosku, że karty kredytowe to jest wcielone zło i nie wyobrażają sobie życia, nie wyobrażają sobie żyć używając kart kredytowych. Zacząłem się zastanawiać, dobry Boże, kto daje się w to wciągnąć? Kartę kredytową. Naprawdę, jak można. To jest jak sprzedanie duszy diabłu. Kupujesz kartę, która jest pełna nie Twoich pieniędzy, które możesz wszystko wydawać, ale do następnego miesiąca musisz wszystko zwrócić. I to z procentem. I. Przecież. Jak, jak można w ogóle się sprzedać na coś takiego? No, to tutaj nawiązują trochę do tego, co Klod już mówił wcześniej, prawda? Tak. tak. Kiedyś, kiedyś panowie z sądu XXI wieku też o tym mówili. Mhm. A pędząc dalej do kolejnego podcastu, zahaczamy o dziewiąty odcinek Świętego Spokoju, zatytułowany Arogancko-Graficzny. Produkt, podcast. Nazwa Święty Spokój. Adres podcast święty E-mail podcast Gmail.com. Witajcie w dziewiątym odcinku Tak, bardzo w, To jest też Podcast nowy, który się u, Ukazał niedawno Ja jestem też zauroczony Z głosem zwłaszcza Tego podcastera Miło mi się tego Słuchało, odpowiada na Zadane Pytania czy sugestie, które tam Pisali w komentarzach jego słuchacze to jest, wiecie co, w, w mojej szufladzie to on jest w tej samej, yy, samej przegródce razem ze Skwarą i z papą kaffe. On ma taki fajny głos i tak fajnie spokojnie opowiada, że jeszcze jak zaczepi o jakieś ciekawe tematy, to oni będą mieli konkurencję. Jesteś odgazię? Tak, oh, tak mówi, że właśnie, że jest taki bardzo fajny program, który umożliwia przerabianie i robienie takich fajnych zdjęć. Ale z pikasy korzystam akurat bo mam tam konto też na google i, i, i korzystam natomiast zachęciłeś mnie bo nie słyszałem jeszcze tego podcastu ani razu ale też tytuł mnie zaciekawił bo jak, jak to ja mówię w życiu najważniejszy jest święty spokój i w zdrowie <śmiech> właśnie tutaj podcast święty spokój no to będę musiał posłuchać dalej mamy Tyflo Podcast. fundacja instytut rozwoju regionalnego przedstawia Tyflo podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu I Twitter klient, czyli klient dla osób niedosłyszących do Twittera. Patrz, pa, pa, ty masz Twittera może? Yy, nie, a czy nie, tak, mam, mam Twittera, mam Twittera, tylko że z niego nie korzystam po prostu. No Mów ja kiedyś próbuję. w ferworze zakładania tych wszystkich yy, mini blogów i testowania co, jest, co jest, bo ja Też założyłem Twittera. Nawet próbowałem go jakoś tam synchronizować z Blipem, ale, ale uważam, że to nie jest ta droga, bo niektórzy robią na odwrót i Twittera z Blipem synchronizują i później jest wielki jeden bałagan, bo odpowiadają ludziom na Twitterze, tam jest jakiś charakterystyczny sposób odpogadania. Na Blipie to się nie ma do jak do niczego. I to, i tak tak jak sprawdzam pewnie, że nie bierze się kolorowego i, i białego. To tak pewnie z Blipiemu z Twitterem. No ja w każdym razie <laughs> próbuję. Nie, nie, to... wiem, nie wiem jak to działa do końca, bo nie ma, więc, więc... Coś, coś w tym stwierdziłem. W każdym razie mam wrażenie, że Blip też powoli zaczyna przesychać, chyba Facebook niebawem zacznie wchłaniać wszystko naokoło. Facebook to wielka firma. Ale ja myślę, że to będzie do czasu, wiesz co, jeżeli popełnią jakiś błąd, to ludzie po prostu odejdą od nich. I tak jak tutaj wcześniej rozmawiałem ze znajomymi, ponieważ tych platform jest kilka. To samo było, wiecie, na przykład też euforycznie wchodziło, pamiętacie co było z naszą klasą, pamiętacie, był, jest też taka platforma społecznościowa MySpace, prawda, w tej mhm. chwili. Co, MySpace jest, MySpace docelowo był tworzony chyba dla takich artystów, artystów, już, tak. Tak. Mhm. Tak, artystów nieznanych, dla ludzi, którzy chcieli wypłynąć a że przy okazji ludzie, którzy korzystali z MySpace'a, żeby y, szukać tych artystów, a chcieli zostawiać im komentarze, to zakładali sobie konta dla siebie, takie zwykłe użytkowników, szarych obywateli, y, no właśnie po to, żeby te komentarze zostawiać, żeby jakąś te Czyli MySpace to jest, y, no trzeba powiedzieć, że to jest bardziej branżowy serwis społecznościowy, a to, że ludzie y, korzystali z niego też w inny sposób, no to jest jakby efekt uboczny tego, że MySpace istniał, no i, no i trzeba powiedzieć, że w tamtych czasach, kiedy MySpace zaistniał, to był jednym z nielicznych z takich serwisów. No, może doczekamy tego, tego czasu, kiedy będzie aplikacja na iPhone'a i na Androida podcastofon.pl i to będzie taka platforma, gdzie będzie można się wypowiedzieć i wysłuchać i za jednym kliknięciem od razu oddać głos na jakiś podcast. Nie wiem, czy taka aplikacja powstanie, trzeba by zapytać Roberta K. No, a to wiesz, że tych, zgin, tych jabłuszek to nie lubi no nie ma problemu ale wiesz co mi chodzi o samą aplikację tak? ja nie powiedziałem, że tylko na iPhone'a, może być również na Androida chodziło mi o samą aplikację właśnie tak a propos tego to może się zdarzy że któryś z tych technicznych podcasterów opowie o tym w ogóle, wiesz, jak się robi na przykład taką aplikację, bo tam z tego, co, co pamiętamy, co newsy nam donoszą, to tam jest, że iTunes sobie, czy App Store pobiera sobie tam chyba 30 czy 20%, a reszta pobiera ten, który stworzył tą aplikację. No tak, ale możesz zrobić darmową i wtedy sobie nie pobiorą. 20% po 20% czy 30 zera, to zero. Tak, no, no oczywiście, że tak. A możesz Można zrobić... w ten sposób zrobić i w konia. Ale jeżeli chodzi o podcasty, o aplikacje, no to tak jak przed chwilą mówiliśmy o Facebooku, w Facebooku też jest wiele aplikacji robionych przez ludzi do korzystania z różnych rzeczy, różnych serwisów, różne gry, różne inne dziwactwa, z których ja staram się nie korzystać, bo one mają wpływ na to, co my tam robimy. To pewien, no, swego czasu nawet podcaster, programista, Tomasz Smykowski stworzył taką aplikację dla innego serwisu społecznościowego, dla Grona. I właśnie mm. na Gronie propagował polski podcasting za pomocą takiej aplikacji. O, to ja ciekawe, ja, nie tego, widziałem. ja tego nie widziałem, bo ja konta na Gronie nie mam, ale, ale właśnie coś takiego Tomasz zrobił, coś takiego jest, funkcjonuje i nie wiem, czy dobrze powiem, jak powiem, że coś takiego też może być yy, na no, telefony komórkowe. No. Trzeba spytać, może Tomek nas słucha, bo dawniej słuchał podcastofonu. Yy, mógłby odpowiedzieć, czy coś takiego na telefony też istnieje. Nie. W ogóle odozwijcie się, jakbyście takie pomysły mieli, jak powiedzmy promować jeszcze podcasting polski. Jak promować? Odozwijcie się do prawda? Jak promować, to możemy się dowiedzieć w 21 odcinku. Trzy, on air. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastanawiamy tak, się, czy ci... nie dobry wieczór. Nie no, ale może być dobry wieczór, bo udostępnimy go wieczorem, więc dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. W podcaście Mała Wielka Firma witają. Paweł Tkaczek i Marek Jankowski. Podcastu Mała, Wielka Firma zatytułowanego Marki, które opowiadają historię. Paweł Kaczyk i Marek Jankowski po raz kolejny opowiadają o rzeczach, które są związane z biznesem, z marką, z tym wszystkim, co funkcjonuje w ramach nie tylko małych firm, bo też wielkich, właśnie koncernów, które... Ale o tym Jacek. Panie Jacku. Wiesz, to jest bardzo dobre nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy przed chwileczką, prawda? Czyli jeżeli jest ktoś, kto tak zwany robi startup, ktoś, kto ma jakiś pomysł, bardzo... I to może być pomysł na biznes. Z tego, co mi się wydaje, to panowie są z Wrocławia lub okolic, ponieważ opowiadają o galerii dominikańskiej, której nic nie ma, ale ona była pierwsza, Opowiadają o galerii Magnolia, w której jest ściana wspinaczkowa i fontanna, opowiadają o galerii, tutaj jeszcze jednej, zapomniałem, w tej chwili wypadło mi z głowy, w każdym razie, w której charakterystycznym punktem było akwarium z rekinami, takie trzypiętrowe, a w tej chwili jest parę rzeźb. I opowiadają, I opowiadają o tym, że, takie, że w ten sposób jakby galerie chcą przyciągnąć do siebie ludzi, również opowiadają o takich właśnie ciekawych psychologiczno-biznesowych sprawach związanych z tym, że zadajesz sobie pytanie, że jesteś mm, klientem mleczarni, czyli kupujesz mleko, mleko pijesz. Teraz jest pytanie, jeżeli kupujesz mleko, czy kupujesz je w kartonowym opakowaniu, czy w plastikowym, jeżeli w plastikowym, czy kupujesz yy, kartonowe, yy, przepraszam, kartonowym czy w plastikowym, jeżeli w kartonowym, jeżeli w kartonowym to kartonowe jest zamykane na kapsel czy na nakrętkę, jeżeli na kapsel to dlaczego tak? a nie inny i tak dalej i tak dalej i tak dalej i nad tym się głowią właśnie specjaliści z branży marketingowej jak przyciągnąć klienta, czy mleko ma być UHT, czy mleko ma się psuć po 12 godzinach, a mieć mniej chemii, czy ma po otwarciu wytrzymywać tam tydzień czasu i nie być zepsute, ale zawierać więcej składników chemicznych, które spowodują to, że żywe kultury bakterii naturalnie zostaną zabite i nie spowodują rozkładania się tego mleka. Bardzo fajny podcast. Na by to lepiej wyjaśnili, a nie na mleku. Ja się zastanawiam z tą chemią, Jacku, bo, bo tak generalnie mi się wydaje, że jeżeli są te mleka UHT, to to tam jest ten proces podgrzewania mleka do 1000 stopni i wtedy są te szczepy tych bakterii, które szkodliwie mogłyby działać na mleko. Wtedy są w tym procesie podgrzewania mleka zabijane, ale oczywiście mogę się mylić mogę się i może faktycznie jakaś tam chemia jest dodatkowo ładowana do tego, ale... Musi, ale tak, właśnie... być, musi no. tak być, bo jak my kupowaliśmy mleko jeszcze w Polsce, to było, było właśnie w ten sposób, że jedno mleko po otwarciu było 6 godzin przydatne do spożycia, Drugie mleko było, pamiętam, 24 godziny, a znaleźliśmy takie mleko, które też miało nadruk UHT, a było 72 godziny po otwarciu do spożycia. Także coś tam musiało być niesprawiedliwe. Tak, tak, tak. No to, no to, to, to też może być inna kwestia tego, mówię, no czy tak tutaj te, te, te lokalne mleczanie u nas też robią krótszą przydatność. Dodają coś od siebie. O, <laughs> Jejku. 22 mówię? pozycja Słuchajcie, na pewno, na pewno e, ciekawa jest mała wielka firma nie wiem czy mnie słychać, czy mnie nie słychać, słychać jest jakieś okay. w obiadzka, nie? no w każdym razie mówię, że mogliby to na piwie wytłumaczyć, a nie na mleku i podcast mógłby być jeszcze ciekawszy ale na pewno, na pewno warto podsłuchać tego odcinka 22 pozycja, proszę Siódme niebo. Świadectwo Josefa Marii Verlinde. Część pierwsza tego podcastu. Induizmie i swoich poszukiwaniach duchowych. Josef Marii Verlinde, duchowny katolicki, specjalista w dziedzinie chemii nuklearnej, doktor fizyki. Posłatus. Dobry wieczór wszystkim. Je suis désolé de nie mówię en La La Podcast. Tym razem podcast jest francuskojęzyczny z tłumaczem. Pewien pan, który był ochrzczony, był katolikiem, w pewnym momencie swojego życia przeszedł na ciemną stronę buddyzmu. A dlaczego on sam o tym mówi, że to była ciemna strona? podaje przykłady różnic podaje przykłady tego że miał łaskę rozmawiania ze złymi duchami a jest to fakt niezaprzeczalny bo są tak zwani egzorcyści którzy wypędzają złe duchy są udokumentowane przypadki kiedy ludzie potrafią stracić swoje życie popełnić samobójstwo w momencie gdy są właśnie pod wpływem a szatana czy jakiegoś złego ducha, który doprowadza ich, ich do, do tego przypadku I, i, to w sumie, w, i to w sumie wszystko, no, bardzo fajnie się słuchało, opowiadał o swoim życiu o tym, że udało mu się jakby powrócić na drogę chrześcijaństwa i znowu zobaczyć Jezusa i, i o tym się dzieli i w tym się dzieli tym się dzieli, w tym, się dzieli, w tym, się dzieli w tym się dzieli z nami no, powiem Wam, że bardzo kręte i nieznane są ścieżki ludzkie. I tutaj warto nieraz posłuchać takie opowieści. A kolejny podcast to Chwalona Wcześniej przez Pawła Jacka Armii Rownia. 15. wydajnego podcastu i Błażej opowiada o kromce chleba świętojańskiego. Tak, czerwiec się zbliża niedługo. Będzie Dzień Kupały Będzie polska wersja Walentynek 21 czerwca Spotkanie wszystkich zakochanych Wiławianki rzucała je Na falującą wodę Wiławianki Rzucała je do wody Tak Akurat tym odcinkiem to ja nie jestem Za bardzo zachwycony Mamy tutaj a propos wątku chemicznego Podawane są przypadki dodawania do soków. Ja akurat mam to szczęście, że już wcześniej o tym wiedziałem i nie piję byle jakich soków, czyli związków chemicznych nazywanych szumnie sokami. Też dodają coś od siebie? Och, nawet więcej, bo w zasadzie tutaj mamy rozróżnienie, czy lepiej pić sok z gumą arabską, czy lepiej pić sok z jakąś inną gulaminą, czy guminą. Więc to jest w ogóle, wiesz w czasach gdy ja chodziłem do szkoły podstawowej to gumy arabskie używało się do sklejania kartek papieru. W moich no... czasach też. Więc pomyśl sobie y, jaką walkę toczy twoja wątroba i twoje nerki, jak ty wlewasz w siebie taki sok. No I w zasadzie to wszystko no, jest tutaj również w tej armii jest również tutaj echo tego, że tam jakiegoś y, blogowca do jakiegoś blogowca wpadła ekipa CBA i tam mu tam zabrali twardy dysk i coś tam jeszcze. No i, A to i... mówisz o tej stronie słynnej, o której było bardzo głośno antykomor.pl chyba. Tak, tak, tak. tak. Także ja osobiście wolę, żeby armirownia się zajmowała robotami. Moim. No tak. w tym jest na pewno kolega świetny. I czekamy, się... kiedy uda mu się stanąć na podium. Niech się tego trzyma. I już kończąc, panowie, bo mamy już ponad 62 minuty nagrania. Józef, ty chciałeś to w pół godzinki zrobić. Tak. Ale ja to zrobię. Ja wam obiecuję, ja solennie obiecuję, że zrobię podcastofon z z 24 pozycjami w 32 minuty. Ale to na Poznanie znamy. nie znam. Nie. To, jest, to byłoby profanacja, gdybym ja ten podcast zrobił w 32 minuty, bo nie usłyszelibyśmy tylu miłych słów i tylu fajnych y, y, wrażeń. Ostatnią pozycją w naszym katalogu jest pozycja numer 24, czyli... Witam Was. Dla Was jest piątkowy poranek, dla nas jest akurat sobotnie, bardzo późne w południe w zasadzie wieczór. Siedzimy teraz. 37. tak, Ale Kajak Kapok. Tutaj nasz kapowczyk bierze mikrofon i przeprowadza rozmowę, wywiad z twórcą komiksu. W plenerze, prawda? Wywiad z Rafałem Szłapą. Bardzo fajnie. I co w tym wywiadzie, bo ja nie, nie, nie, nie dosłuchałem tego. To znaczy, oni tam opowiadają, że to jest jakaś tam myśl taka, ja do końca nie, nie dosłuchałem też, ale że to jest jakaś tam myśl w pewnym sensie to jest jakby nieskończone, prawda, to jeszcze nie jest skończone to jest, ten projekt jest w trakcie i to tyle. Bardzo ciekawie Pan opowiada, bardzo tak rzeczowo, konkretnie dla ludzi, którzy są związani z. z. ze sceną komiksową. Komiksową, no to bardzo fajnie się. bardzo fajnie się słuchało tego. Oczywiście, znaczy, tutaj pewnie wypadałoby trochę być w temacie. Chociaż powiem Ci szczerze, że ja y, tego podcastu od jakiegoś czasu słucham i powiem szczerze, że te odcinki takie blogowe bardzo mi się podobają, bo nie, nie wszystkie są podcastowe, a te blogowe są świetne naprawdę. A co masz na myśli? Jak to rozróżniasz? To znaczy, no bo tam, no powiedzmy, był taki odcinek o go tak. o takie... Wiesz, nie zawsze jest stricte o, podka o, o, o samych komiksach w tych podcastach jego. Mówię, nawet dla kogoś, kto nie jest zainteresowany stricte samym podcastem, to warto posłuchać podcastu Godaja, przepraszam, samym komiksem, to warto posłuchać podcastów Godaja, bo naprawdę chłopak dobrze prawi. Tak, tak, tak. To ja właśnie chciałem powiedzieć. No może dlatego. Tak mało bo mi, mi zostało w głowie, ale wiem, że ja, ten katalog jest, ten katalog, przepraszam, ten podcast jest w moim katalogu i ja zawsze patrzę w piątki, czy już jest, czy dopiero w sobotę się ukaże i sobie go tam z iTunesa pobieram i, i słucham. No, zresztą parokrotnie, parokrotnie, parę razy był wybrany podcastem tygodnia, także wiesz, swoją klasę ma. Projekt. Ten, no, a propos właśnie, jakie typy tygodnia? 21. A to my mamy jakieś typy w tym tygodniu? Oczywiście, oczywiście, proszę Państwa. Dominowane podcasty do typów tygodnia są podcast. Podcast, podcast. Jakie są typy tygodnia, panowie? Podcastami tygodnia. Bardzo poproszę o jakieś murmurando żółty się liść ok porządku. więc y, podcastami nominowanymi do typów tygodnia dzisiaj, w tym tygodniu były podnośnik święty spokój y, i wojewódzka baza okrętów podwodnych jak i zbieg okoliczności nadgryzieni i masala music Poczekaj, eee, czekaj, bo w sumie ma być trzy typy, tak? Tak, ale to były nominowane. Nie zostały jeszcze. Aha, Powiedziałem, okay. jakie podcasty były nominowane do typów tygodnia. A z Dobrze. tych, które wymieniłem przed chwileczką, podcast tygodnia w dzisiejszym przeglądzie uzyskały podnośnik za Chiny, święty spokój, za głos, za barwę głosu i Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych za informacje rzeczowe i konkretne, i soczyste o tym, co się dzieje w Szwecji. I za płochy samolot. papa. pa. samolot. E, panowie, na koniec, żeby tradycji stało się zadość, w sierpniu spotykamy się na spotkaniu podcasterów i no, muszę o tym zlocie wspomnieć. Na Facebooku jest y, strona, y, fanpage podcastofonu, ale także jest utworzone wydarzenie z lotninośników polskich podcastów 2011. Znajdziecie tam właśnie y, wzmiankę o tym wydarzeniu, kiedy to będzie, y, w jakim miejscu, czyli Ostrodek Czasowy Kręgiel, Zalew Koronowski, Płonowego Jasieńca. Wszystkie treści tam są i ja apeluję do wszystkich podcasterów, do wszystkich słuchaczy, Deklarujcie się, czy przyjedziecie, czy nie przyjedziecie, czy, czy ciągle się wahacie, bo tak naprawdę zgłosiło się już około 20 osób. Kilka osób jest takich, które deklaruje, że przyjadą, ale, ale są w połowie drogi. No a 39 osób w ogóle się nie zdeklarowało, także po prostu apelujemy do wszystkich tych, którzy nas słuchają, żeby klikali i. No i powolutku określali się, czy przyjadą, czy nie, My też chcielibyśmy wiedzieć, z kim będziemy mieli przyjemność spędzić te piękne 2- trzy dni właśnie. O tym bardziej, że tam chodzi o takie sprawy organizacyjne, jak powiedzmy zrobienie koszulek, czy jakiś czy pamiątek, no także tutaj też musimy wiedzieć ile tych osób do końca będzie, prawda? Tak, i ile skrzynek. Bo, bo Sławek się dopytywał, y, jaką część bagażnika ma poświęcić na piwo i my, my, my, chcemy, my, my chcemy Sławkowi tutaj y, powiedzieć, czy, czy, czy, czy ma tego piwa na 20 osób zabrać, czy na, no, w ogóle jaki duży bagażnik ma. Zobaj lepiej żeby zostało, jak żeby brakło. Kto, kto pojedzie? Kto pojedzie? Sław, Sławku, masz prawo, ten, prawo jazdy kategorii C albo E? Sławku a propos, a propos tego tak tak Sławek z podcastu Kanał 42. A kiedy on się ostatni raz ukazał. Kiedy on się pierwszy raz ukazał. Tak, Kiedy się pierwszy raz ukazał. Już chyba był drugi odcinek podcastu Kanał 42 jeżeli się nie mylę. To gdzieś jest sprawa Pierwszy pierwszy połowa maja 14 maja dobrze. Czyli to zaraz zarazem pierwszy, jak i ostatni odcinek jego. Czy, czy panowie mają jeszcze coś do wydania odnośnie... Chciałem, jeszcze, ja chciałem się zapytać, czy będą kapoki? Dla każdego. Kapoki na zlocie? Tak. tak no bo tam nie... Będą. Powinny jak... będą. Będą. być, powinny być, będą. tak. pytanie czy godaj będzie jako kapok przodowy? Myślę, hmm. że tak. A słuchajcie, jeszcze mam pytanie czy ktoś, bo tutaj taka wywiązała się też yy, jakaś rozmowa czatowa kiedyś na Skype, co się dzieje z panią K. Czy ktoś coś wie? Nie wiem. Nie ujawnia Nie wiem. się, zamilkła. Mam nadzieję, panika, że żyje i jeśli oddycha. Nas, je, jeśli nas pani K słyszy, to niech się ujawni powiedzmy chociażby w komentarzu pod tym odcinkiem. Wpadła w panika. Poczytać. A najlepiej czytać głos. Tak jest. A druga sprawa pojawiła się z tego, co ja wytropiłem. Odżyła strona podcastu nie tylko dla Orłów. Znowu wisi pod swoim adresem, swojej domeny, bo był taki czas, że jej nie było, a ostatnio odkryłem, że jest. Czyli. Pojawiam się i znikam. I znikam. I znikam. To jak obawa przechodzi przez przejście dla pieszych na Marszałkowski bo <gry> przechodził i przeszedł tak, że prosto do y, tego y, na... a wiecie jak nazywają Zadłogi. jego samochód? jak się co nazywa? jak nazywają jego samochód pancerzony? brakowus <gry> ale to w ogóle jest, ja słyszałem, że, wczoraj przy, że, że się wczoraj przywódcy z jakieś spotykały przywódce? tak, przywódcy, przywódcy się spotykali, spotykali przywódcy się spotykali tak. dopiero dzisiaj nie zaprosili nas wczoraj ale... okej okay. dobra, to kończymy tą nierówną walkę. dziękuję nierówną serdecznie walkę, za tak. wsparcie i pomoc w tych Spewells, bo to był taki trójkołowiec nasz Oczywiście, to Jacku, wiesz, nie ma co wnikać w szczegóły, rozliczymy się po programie. Ja tutaj stwierdzę, że życzę wszystkim miłego kolejnego tygodnia, kwitego w podcasty. Dziękuję, że mogłem być z wami i pozdrawiam. Słuchajcie polskich podcastów. Cześć. Ja również dziękuję. Oddaję ostatecznie głos do Jacka. Bardzo miło było mi pomagać w dzisiejszym odcinku. Cześć. Dziękuję serdecznie, tak jak powiedziałem. I cóż... Do usłyszenia następnym razem. Dzień dobry. Poproszę do Rzeszowa. Jak już zapewne się domyśliliście, wsiadłem w autobus i pojechałem do Rzeszowa. I by się tak narobiło, o i by się tak narobiło. I jeszcze papa odczmychnął poprzednim razem Robertowi zwarze i teraz by mi czmychnął. Nie wypadało tak przy nich o tym opowiadać. Ale z, z zaległości pragnę przypomnieć, że ukazał się przecież któregoś dnia maja bardzo fajny podcast Pape Cafe, jego podróż do Rzeszowa i spotkanie z pewną uroczą dziewczyną, z głosu bynajmniej uroczą, i razem wspominają, opowiadają o świętach i. Bardzo sympatyczny podcast, szkoda, że wcześniej nie prowadziłem, bo bym mu dał typ tygodnia, ale już niestety to już jest po czasie, więc nie mogę, ale okazało się, że ja bardzo lubię ten film z krzywym zwierciadle, z Trzewi Chasem. Witaj Święty Mikołaju i Papa Cafe też. To takie, ja bym powiedział, reministencje, bo w zasadzie wspominają o świętach Bożego Narodzenia o tym, czy karpia trzeba zabijać, czy trzeba go kupować i puszczać wolno i co dla niego jest lepsze, co nie. Takie troszeczkę wspominkowe, bo już przecież za oknem przekwitły kasztany, a tutaj rozmawiamy o świętach bożonarodzeniowych. Bardzo sympatycznie, cieszymy się, że w szosowie są zmiany, że tak fajnie się wszystko ułożyło. Pozdrawiam Cię, papcio I jeszcze raz Dziękuję za pomoc w nagrywaniu podcastu.